Dążeniem Niemiec musi być z jednej strony wpływ na politykę zagraniczną Rosji, z drugiej na politykę wewnętrzną. Zależeć im musi na tym, żeby Rosja nie rozwinęła na nowo akcji na Półwyspie Bałkańskim i żeby zrezygnowała z podnoszenia kwestii słowiańskiej, żeby nie stawiała przeszkód na drodze, na której Niemcy rozwijają swe najważniejsze plany, i najenergiczniej działają. Dlatego Niemcy pobudzały Rosję do akcji na dalekim wschodzie. Dlatego i dziś niezawodnie pragnęłyby, żeby wszystkie swe usiłowania zwracała ona w tamtym kierunku. Żeby ją zaprzątały wypadki na odległym wschodnim froncie. Z drugiej zaś strony, żeby położenie wewnętrzne w państwie zmuszało ją do bierności w Europie. Niezawodnie też nowa ruchliwość Turcji na granicy Persji i Kaukazu przyczyni się do odciągnięcia uwagi rosyjskiej od spraw bałkańskich. Na gruncie wewnętrznych stosunków Rosji w interesie Niemiec leży przewaga prądów reakcyjnych. Zwycięstwo dążeń konstytucyjnych w Rosji musiałoby pośrednio oddziałać na wewnętrzne stosunki Niemiec, a zwłaszcza Prus, przyspieszając reformę wewnętrzną i kładąc koniec rządom osobistym, na których przede wszystkim opiera się tradycyjna polityka pruska i jej panowanie nad całymi Niemcami. Z drugiej strony już Bismarck łączył liberalizm rosyjski z prądem słowiańskim i słusznie się Niemcy obawiają, że na tle rozwoju życia konstytucyjnego naród rosyjski zwróciłby się ku Europie. Dał pierwsze miejsce zagadnieniom polityki europejskiej, co by z konieczności pociągnęło za sobą podniesienie kwestii słowiańskiej. Ludy zaś słowiańskie innymi oczami patrzyłyby na Rosję konstytucyjną, praworządną i ciążyłyby do niej politycznie. Reakcyjne żywioły Rosji w szczególności zaś starająca się utrzymać w swych rękach nieograniczoną władzę biurokracja, widzą w Niemczech swego sojusznika i we własnym interesie świadomie zupełnie dążą do zbliżenia z niemi. W nich też wpływ niemiecki ma silne oparcie i jeżeli kierownictwo polityki zagranicznej doprowadziło do ważnego bardzo dla Rosji, a niemiłego dla Niemiec porozumienia z Anglią w sprawach azjatyckich, to polityka wewnętrzna, rozwijająca się całkiem niezależnie, idzie w kierunku wręcz przeciwnym i jest wybitnie germanofilska. Opierając się na sojuszu z biurokracją rosyjską, polegającym na głębokiej wspólności interesów, Niemcy zyskują m.in. tolerancję dla swych współplemieńców w Rosji, której nie mają inne narodowości. Władze rosyjskie nie tylko pozwalają na istnienie instytucji niemieckich, rozwiązując analogicznie instytucje polskie, ale nawet w Królestwie Polskim, gdzie nie uznają języka polskiego, umieją przemawiać po niemiecku, jak świadczy niedawny fakt w Łodzi, gdzie miejscowy przedstawiciel władzy, istniejącej na zasadzie stanu wojennego, wystąpił przy otwarciu niemieckiego stowarzyszenia gimnastycznego z mową w języku niemieckim. Naturalnie takie akty przyzwoitości są zupełnie na miejscu, tylko powinny być stosowane i do Polaków, zwłaszcza w ich kraju. Największe wszakże znaczenie ma wpływ niemiecki w Rosji ze względu na kwestię polską. Tu występuje również ścisła łączność interesu między Niemcami a biurokracją rosyjską. Ostatnia uważałaby wszelkie ustępstwa dla Polaków za bezpośrednią swoją krzywdę. Prowadzą one bowiem do odebrania jej tego, co już zdobyła w postaci licznych i korzystnych stanowisk rządowych w Królestwie. Przy pojęciu patriotyzmu rosyjskiego, jakie się pod wpływem biurokracji wyrobiło za Aleksandra II, a zwłaszcza za Aleksandra III, utrzymanie Rosjan na stanowisku administratorów, sędziów i nauczycieli w Polsce stało się w kołach nacjonalistycznych Rosji kwestią interesu i honoru narodowego. Urzędowy patriotyzm rosyjski za jeden z głównych artykułów swej wiary uważa żywienie urzędników Rosjan w Królestwie, a co zatem idzie, utrzymanie bezwzględne języka rosyjskiego w szkole, sądzie i administracji, czyli całkowity ucisk polityczny i narodowy tego kraju. I jeżeli przedstawiciele rządu rosyjskiego, oświadczając, że nie widzą możności ani nie mają zamiaru zrosyfikowania Polski, jednocześnie wygłaszają zasadę, że w tej części państwa rosyjskiego musi panować język rosyjski, wygląda to na logiczną sprzeczność tylko wtedy, gdy się zapomina, że ten język rosyjski oznacza urzędnika Rosjanina, który musi zajmować wszystkie stanowiska w państwie, bo ono dla niego istnieje. Dla Niemiec Kwestia Polska w państwie rosyjskim dziś ma pierwszorzędne znaczenie. Wystąpienie Polaków z żądaniem autonomii Królestwa i ujawnienie przez nich w tym kraju dość znacznego napięcia energii narodowej zaalarmowało opinię niemiecką w wysokim stopniu. Istotnie, uwolnienie tego kraju, będącego najważniejszą i narodowo najsilniejszą częścią Polski, z pod ucisku, w jakim dziś żyje, dałoby Polakom możność rozwoju sił narodowych, zmniejszając widoki niemieckie na zapanowanie w przyszłości nad Wisłą i nie omieszkałoby oddziałać na Polaków zaboru pruskiego, podtrzymując ich energię w walce z zalewem Niemczezny. Kwestia nabiera szerszego jeszcze znaczenia, gdy się zważy wpływ zaspokajania żądań polskich na stosunki polsko-rosyjskie i na nowy całkiem element w polityce zewnętrznej Rosji, jaki musiałby się zrodzić z porozumienia polsko-rosyjskiego. Aż za wiele więc Niemcy mają powodów do tego, by utrzymać Rosję na drodze polityki skrajnie antypolskiej. Jakkolwiek kierownicy polityki niemieckiej zbyt dobrze są zaznajomieni z obecnym stanem ziem polskich, ażeby nie zrozumieli, że kwestia polska prędzej czy później wypłynie, że nawet moment jej wystąpienia nie jest daleki, to jednak w ich interesie leży oddalanie jak najbardziej tego momentu i zdobycie czasu na forsowanie germanizacji poznańskiego. Nasze położenie geograficzne i pomieszanie obu narodowości we wschodnich prowincjach, włącznie ze Śląskiem, zmusza nas do opóźniania, o ile to jest możliwe, otwarcia kwestii polskiej. Powiedział Bismarck w swym testamencie politycznym. Dzisiejsi zaś politycy niemieccy mają o wiele więcej od niego powodów do trzymania się tej zasady. Trudno posiadać dane co do tego, w jaki sposób był wywierany wpływ z Berlina na politykę polską Rosji w ostatnich czasach. Jest on wszakże niewątpliwy. Jeżeli zaś nie wymagał on wielkich ze strony niemieckiej wysiłków energii, to dlatego, że napotykał na grunt wdzięczny i na tak potężnego sprzymierzeńca, jak biurokracja rosyjska i jej interesy. To wiemy na pewno, że w sierpniu roku 1907 w Sfineminde kwestia polska była jednym z głównych przedmiotów rozmowy. Zresztą przedstawiciele rządu rosyjskiego kilkakrotnie w rozmowach z Polakami wypowiadali się, że ustępstwa dla Polski są niemożliwe ze względu na stosunek Rosji do Niemiec. Pewne pojęcie o charakterze nacisku wywieranego z Berlina w tym względzie dają głosy dzienników niemieckich, stojących blisko rządu, i zwykle wiernie wyrażających jego intencje. Głosy te są kategoryczne. Gdy kwestia szkolna w Królestwie stanęła na porządku dziennym, ukazały się w prasie niemieckiej stanowcze oświadczenia, że wprowadzenie wykładu w języku polskim w szkołach państwowych Królestwa uznane byłoby w Niemczech za wyzwanie ze strony Rosji. Można stąd powziąć wyobrażenie, Jakiego rodzaju groźby zjawiłyby się, gdyby w rosyjskich sferach rządowych zaczęto traktować realnie sprawę autonomii polskiej? Oświadczenie księcia Bülowa, złożone w roku 1907 w parlamencie niemieckim, iż rząd cesarski nie miesza się w sprawę polską w Rosji, jako sprawę wewnętrzną sąsiada, należy traktować jedynie jako akt poprawności dyplomatycznej. Gdyby nawet w widokach rządu berlińskiego leżało oficjalne przyznanie się do takiej interwencji, to przecie Rosja nie uważa siebie jeszcze za państwo w rodzaju Turcji i stosunki niemiecko-rosyjskie nie wygrałyby na traktowaniu spraw Królestwa Polskiego w Reichstagu, tak, jak się traktuje kwestię macedońską. Biurokracja rosyjska może gubić Rosję i spychać ją na poziom Turcji, ale nigdy nie przestawała ona dbać o pozory wielkości i potężnego stanowiska mocarstwowego.